Mateusza, rozdział 26. I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, iż rzekł do uczniów swoich, Wiecie, iż po dwóch dniach będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany, aby był ukrzyżowany. Wówczas się zebrali przedniejsi kapłani i uczeni w piśmie i starsi ludu w pałacu najwyższego kapłana, którego zwano Kajfasz. I naradzali się, aby Jezusa zdradą pojmać i zabić. Lecz mówili, nie w święto, aby nie powstał rozruch między ludem. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do Niego niewiasta, mająca słoik kalabastrowy olejku, bardzo kosztownego, i wylała go na głowę Jego, gdy siedział u stołu. Co widząc, uczniowie Jego rozgniewali się, mówiąc, na cóż ta strata? Albowiem można było ten olejek drogo sprzedać i rozdać ubogim. Co poznawszy, Jezus rzekł im, Dlaczego przykrość tej niewieście wyrządzacie? Dobry bowiem uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie z sobą, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona wylawszy ten olejek na ciało moje, uczyniła to na mój pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek będzie ogłaszana ta Ewangelia po całym świecie i to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na pamiątkę jej. Wówczas odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judaszem i Iskariotem do przedniejszych kapłanów i rzekł im, co mi dacie, a ja go wam wydam. A oni mu odważyli trzydzieści srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. A pierwszego dnia prześników przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc mu, gdzie chcesz, abyśmy przygotowali ci, byś spożywał baranka paschalnego. A on rzekł, idźcie do miasta, do takiego to człowieka i rzeczcie mu, nauczyciel mówi, Czas mój blisko jest, u ciebie będę obchodził paschę z uczniami swoimi. I uczynili uczniowie, jakim rozkazał Jezus, i przygotowali baranka. A gdy wieczór nadszedł, usiadł u stołu z dwunastoma. A gdy jedli, rzekł, Zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mię. I zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do niego każdy z nich, Wszak nie ja, panie A on odpowiadając, rzekł Który umacza ze mną rękę w misie, ten mię wyda Wprawdzie syn człowieczy odchodzi, jak napisano o nim Ale biada człowiekowi temu, przez którego syn człowieczy będzie wydany Dobrze by mu było, gdyby się był, nie narodził człowiek ten A odpowiadając, Judasz, który go wydawał, rzekł Wszak nie ja, nauczycielu Rzeczę mu, tyś powiedział a gdy jedli, wziąwszy Jezus chleb i pobłogosławiwszy, łamał i dawał uczniom i rzekł – bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im mówiąc – pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja Nowego Testamentu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.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 A odpowiadając Piotr, rzekł mu, choćby się wszyscy zgorszyli z Ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam Ci, iż tej nocy, pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzekł mu Piotr, choćbym z Tobą miał umrzeć, nie zaprę się Ciebie. Podobnież i wszyscy uczniowie mówili. Wtedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Getsemane i rzekł uczniom, siedźcie tutaj, dopóki odszedłszy modlić się tam będę. A wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i trwożyć. Wtedy im rzekł Jezus, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcież tu i czuwajcie ze mną. A odszedłszy trochę dalej, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc, Ojcze mój, jeśli można, niech mię minie ten kielich, Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. I przyszedł do uczniów i znalazł ich śpiącymi, I rzekł Piotrowi, jakżeście to nie mogli jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcież i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie, Duch wprawdzie jest chętny, ale ciało mdłe. Powtórnie znów odszedłszy, modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli mię nie może ten kielich minąć, tylko żebym pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedłszy, znalazł ich znowu śpiącymi, albowiem oczy ich były obciążone. I opuściwszy ich, znowu odszedł i modlił się po raz trzeci, te same słowa mówiąc. Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im, Wy jeszcze śpicie i odpoczywacie? Oto się przybliżyła godzina i Syn Człowieczy wydany zostaje w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto się przybliża Ten, który mię wydaje. I gdy on jeszcze mówił, oto Judasz jeden z dwunastu, przyszedł i z nim wielka zgraja z mieczami i z kijami od przedniejszych kapłanów i od starszych ludu. Ale Ten, który go wydawał, dał im znak mówiąc, Ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go. I zaraz przystąpiwszy do Jezusa, rzekł Bądź pozdrowiony, mistrzu! I pocałował go. Ale mu rzekł Jezus Przyjacielu, po coś przyszedł. Wtedy przystąpiwszy, rzucili się na Jezusa i pojmali go. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę i dobył miecza swego i uderzywszy sługę kapłana najwyższego, uciął mu ucho. Wtedy mu rzekł Jezus Włóż miecz swój w miejsce jego, albowiem wszyscy, którzy się do miecza wezmą, od miecza poginą. Lub czy masz, że nie mógłbym teraz prosić ojca mego i postawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów? Jakżeby wtedy wypełniły się pisma, że się tak stać musi? Tej godziny mówił Jezus do Zgrai, jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami pojmać mię. Co dzień siadałem u was, ucząc w świątyni, a nie pojmaliście mię. Ale się to wszystko stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy uczniowie jego wszyscy, opuściwszy go, uciekli. A ci, co pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie byli zebrani uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do dworu najwyższego kapłana. I wszedłszy tam, siedział ze sługami, aby widzieć koniec. Ale przedniejsi kapłani i starsi i cała rada szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go na śmierć skazać. I nie znaleźli. I chociaż wielu fałszywych świadków przychodziło, przecież nie znaleźli. A na ostatek wystąpiwszy, dwaj fałszywi świadkowie rzekli, ten mówił, mogę rozwalić świątynię Bożą i w trzech dniach zbudować ją. A wstawszy najwyższy kapłan rzekł mu, nic nie odpowiadasz? Oto ci przeciwko tobie świadczą. Lecz Jezus milczał, a odpowiadając najwyższy kapłan rzekł mu Zaklinam cię na Boga Żywego, abyś nam powiedział, czyś ty jest Chrystus, Syn Boży? Rzekł mu Jezus, tyś powiedział Nadto powiadam wam odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy majestatu i przychodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc, zbluźnił. Po cóż jeszcze potrzebujemy świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo jego. Cóż się wam zdaje? A oni odpowiadając, rzekli, godzien jest śmierci. Wtedy pluli na oblicze jego i pięściami go bili, a drudzy go policzkowali. Mówiąc, prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył. A Piotr zewnątrz siedział na podwórzu. I przystąpiła do niego jedna służąca, mówiąc, I tyś był z Jezusem Galilejskim. A on się zaparł przed wszystkimi, mówiąc, Nie wiem, co mówisz. A gdy on wyszedł do przysionka, ujrzała go inna i rzekła do tych, co tam byli, I ten był z Jezusem Nazareńskim. I znowu zaparł się z przysięgą, Nie znam tego człowieka. A przystąpiwszy po małej chwilce, Ci, co tam stali, rzekli Piotrowi, Prawdziwie i tyś jest z nich, bo cię i mowa twoja wydaje. Wtedy się począł zaklinać i przysięgać, nie znam tego człowieka i zaraz kur zapiał. I wspomniał Piotr na słowa Jezusa, które mu powiedział, Pierwej niż kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy gorzko płakał.